Tylko, wiesz, musisz jeszcze wiedzieć, co chcesz powiedzieć, nie? Ale może, może zapalasz mi jakiś temat w ogóle, bo nie, do jakiegoś kawałku, żeby to pasowało, czy coś. Ej, ogólnie płyta jest dołem, nie? Nazywa się Mekka Wszelkiego Ścierwa. Możesz powiedzieć, że, że życie jest złe, nie? Możesz powiedzieć. Życie jest gówniane, tak? No, no, coś w tym stylu. Ej, ale... I powiedz, dlaczego? No mogę, mogę wstrzymać mogę No to jedziesz. Teraz? No kiedykolwiek, nie? Rzeczywiście, no. to... Powiedz, co Cię wkurza, nie? O to chodzi, nie? No, co Cię wkurza, no? No, co ci wkurza, nie? Teraz, w tym momencie, jak impreza się nie udała, wszyscy mają nas gdzieś, jesteśmy straconym pokoleniem i tak dalej, itp. No, powiedz. W, wkurzałem na przykład, kurwa, pierdolą adresę, którą zmuszałem, kiedy do na ciszej, żebym, kurwa, nie wyróżniał się na bardzo, i nie dostał spierdol, nie? To na przykład wkurza. Poza tym kurwa, o chujowi kolesie, którzy... Nie, nie, bardziej mi wk na pity dziewczyny, nie? Dziewczyny po alkoholu to jest najgorsza śwesta na świecie, na